Cezary Wyszyński, Fundacja Viva Akcja dla Zwierząt. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat futer naturalnych. Prawdziwe futro, w przeciwieństwie do sztucznego, jest produktem przyjaznym dla środowiska. Tak mówią producenci futer podczas dyskusji z obrońcami praw zwierząt. Brzmi logicznie i wiarygodnie? Może na pierwszy rzut oka. Niestety nic bardziej błędnego. Fermy futerkowe produkują olbrzymie ilości zanieczyszczeń. Przykładowo w Finlandii, w której znajduje się 65% światowych ferm lisów, ilość odpadków tego typu jest równa zanieczyszczeniom, jakie wytwarza milion ludzi. Ludzi w skali roku. Przemysł wód szarski przyczynia się do skażenia gleby, wód oraz powietrza. Zwierzęce odchody zawierają dużo fosforu i azotu. Deszcz spłukuje je do pobliskich strumieni i zbiorników wodnych. Odchody wsiąkają również w glebę i zanieczyszczają wody gruntowe. Składniki zawarte w odchodach przyczyniają się do nadmiernego rozwoju glonów w zbiornikach wodnych i znacznego uszczuplenia ilości tlenu, co z kolei prowadzi do wymierania ryb i innych żywych organizmów oraz czyni wodę niezdatną do picia. Odchody i odpadki z ferm nie są jedynym rodzajem zanieczyszczeń produkowanych przez przemysł futrzarski. Podczas obróbki futra używa się dużych ilości toksycznych chemikaliów. Przemysł futrzarski zawsze twierdził, że prawdziwe futra ulegają biodegradacji. Jest to prawdą tylko w przypadku świeżych skór. W sklepach może znaleźć tylko wysoko przetworzone produkty, bo przecież nikt nie chce, żeby jego płaszcz zgnił po trzech dniach. W 1991 roku Environmental Protection Agency, organizacja zajmująca się ochroną środowiska, ukarała dwie firmy zajmujące się przetwarzaniem futer grzywną w wysokości 1,5 miliona dolarów. Firmy te odmawiały przestrzegania regulacji dotyczących niebezpiecznych odpadów. Mimo to przemysł futrzarski nadal twierdzi, że sprzedaje naturalne produkty. Badania dowiodły, że produkcja futer ze zwierząt upolowanych wymaga 3 razy więcej energii niż produkcja futer syntetycznych, natomiast wyprodukowanie futra fermowego wymaga 20 razy więcej energii niż futra sztucznego. Kolejnym niepożądanym skutkiem przemysłu futrzarskiego jest niekontrolowany, nienaturalny napływ obcych dla danego obszaru gatunków, który skutkuje w zaburzeniu równowagi ekologicznej. Już w latach 30. XIX wieku rosyjsko-amerykańska spółka przetransportowała lisy na kilka wysp w pobliżu Alaski. W tych rejonach nigdy nie występowały takie drapieżniki. Warunki bytowe sprzyjały ich rozwojowi szybko, więc zadomowiły się i masowo rozmnożyły, powodując przy okazji wyginięcie wielu ptaków morskich. W 1987 roku przeprowadzono badania terenu, które dowiodły, że ponad 100 wysp zasiedlonych sztucznie przez lisy jest zupełnie pozbawiona nocnych plak ptaków, wcześniej masowo zasiedlających wybrzeża. Po tym incydencie właściciele ferm zaczęli trzymać zwierzęta w klatkach. Mimo to norki zadomowiły się w Europie, nutrie w USA, kuny w Niemczech, a piżmaki w Holandii. Często prowadziło to do olbrzymich problemów środowiskowych. Te fakty nie powstrzymały przemysłu wutszarskiego od wysiedlania zwierząt z ich naturalnego środowiska, co poskutkowało kolejnymi ekologicznymi katastrofami. Za przykład może posłużyć nam hodowla czerwonego lisa w Islandii. Lis czerwony i lis srebrny nie są naturalnymi mieszkańcami Islandii. Ten rodzaj lisa jest większy i bardziej agresywny od arktycznego lisa, rodzimego dla tego kraju. Skutkiem fermowej hodowli lisa czerwonego populacja lisa arktycznego znacznie się zmniejszyła. Kolejnym przykładem może być masowe wymieranie europejskich norek spowodowane z prowadzeniem do Europy norki amerykańskiej przez właścicieli ferm. Oba rodzaje norek nie tolerują się nawzajem na tym samym terenie. Przemysł wódczarski jest rozbojem na środowisku naturalnym. Dowody zaprezentowane powyżej: są tylko kroplą w morzu problemów wywołanych przez fermową hodowlę zwierząt. Jest ona nie tylko okrutna sama w sobie, ale również szkodliwa dla całej naszej planety. Jeśli więc nie jest ci obojętny los zwierząt i ochrona środowiska naturalnego, nigdy nie kupuj futer naturalnych i przekonaj do tego znajomych. Fundacja Viva Akcja dla Zwierząt organizuje akcje przeciwko futrom naturalnym. Jeśli chcesz się przyłączyć, zamów bezpłatne materiały na stronie www.antyfutro.pl